Objawienie świętego Jana, rozdział dwunasty. I ukazał się znak wielki na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod nogami jej i na głowie jej była korona z dwunastu gwiazd. I będąc brzemienną, wołała wśród bólów przedporodowych i mąk rodzenia. I ukazał się inny znak na niebie. I oto smok wielki, rudy, z siedmiu głowami i dziesięciu rogami, a na głowach jego siedem diademów. I ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i zrzucił je na ziemię. I smok stanął przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro porodzi, pożreć dziecię jej. I urodziła syna, chłopczyka, który ma paść wszystkie narody laską żelazną. I porwane zostało dziecię jej do Boga i do tronu jego. A niewiasta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce od Boga przygotowane, aby ją tam żywiono przez dni 1260. I stała się wojna na niebie. Michał i aniołowie jego walczyli przeciw smokowi i smok walczył i aniołowie jego. I nie przemogli i nie znalazło się już miejsca dla nich na niebie. I zrzucony został smok wielki, wąż starodawny, którego zowią diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię i aniołowie jego z nim zrzuceni zostali. I słyszałem głos wielki mówiący na niebie Teraz stało się zbawienie i moc i królestwo Boga naszego i władza pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który na nich skarżył przed Bogiem naszym we dnie i w nocy. I oni zwyciężyli go krwią baranka i słowem świadectwa swego i nie umiłowali duszy swojej aż do śmierci. Przetoż rozweselcie się niebiosa i wy, którzy mieszkacie na nich, Biada mieszkającym na ziemi i na morzu, bo zstąpił diabeł do was z wielkim gniewem, wiedząc, że krótki ma czas. A gdy widział smok, iż był zrzucony na ziemię, prześladował niewiastę, która porodziła chłopczyka. I dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, aby odleciała od oblicza węża na pustynię, na miejsce swoje, gdzieby ją żywiono przez czas i czasy i połowę czasu. I wypuścił wąż z paszczy swojej za niewiastą wodę, jak rzekę, aby ją rzeka porwała. Ale ziemia pomogła niewieście i otworzyła ziemia gardziel swoją i pochłonęła rzekę, którą wypuścił smok z paszczy swojej. I rozgniewał się smok na niewiastę i poszedł walczyć z innymi z nasienia jej, którzy zachowują przykazania Boże i mają świadectwo Jezusa Chrystusa.